Three, two, one, zero. Completely unprofessional. Stanowiłem, że jako, że jest godzina 23.11, że włączę się w Państwa uchu i powiem Wam coś do słuchu. <śmiech> <śmiech> nie tak to miało być. Nie. Dobrze, powiem Wam po co ja się włączym. Włączyłem się, bo naszła mnie ochota jak się czasem ludziom zdarza, aby opowiedzieć Wam bajkę. Improwizowaną. improwizowaną bajkę nocną. Bajka Dawno, dawno temu żył u osobie dwóch przyjaciół. Jeden nazywał się Pumpiernikiel, a drugi Pan Rurociąg. Jakoś inaczej się nazywał, ale zapomniałem. Nazwijmy go Rurociąg, czego by nie. Więc e, żyli sobie długo i przyjaźnili się, aczkolwiek Pumpier Nikiel e, denerwował Rurociąga, ponieważ nucił piosenkę, miał e, taki zwyczaj nieprzyjemny, nucił piosenkę, która leciała więcej tak. E, żeby muszę cieszyć troszeczkę. Chciałbym być krową! Chciałbym być krową jeszcze. Tu, tu, tu, tu. I tak dalej. No i tak nucił tak, ale nucił to za często. Więc rurociąg postanowił, e, że już tego dłużej nie wytrzyma. I w przypływie e, złego humoru no chciał go zabić. I udusić go chciał dokładnie. Mówiąc, e, za pomocą Trudno w to może uwierzyć, gumki od Majtek, bo nic innego akurat nie było pod ręką żywcem. No, no akurat byli w burdelu, bo no i tam jedyne co było, no co tam może być. Gumka od Majtek się tylko znalazła. I próbował go udusić, ale w pumpiernikiel uciekł, śpiewając e, sobie w międzyczasie. Chciałbym być krową. Chciałbym być krową jeszcze? E... Tak. No i uciekał, było to w nocy i uciekali nie do końca odziani poprzez lasy i bagna, poprzez siedem gór, poprzez doliny, przez ukrytą wyżynę, gdzie jednorożce pląsają sobie wokół zielonej żaby, licząc na to, że bez pocałunku też niektórzy mogą zmienić się w księżniczki. Biegli tak, biegli, przez piękne krajobrazy noc, nad nim świecił księżyc, nad nimi świecił, aż pumpiernikiel, który uciekał, e, mrucząc sobie od czasu do czasu poprzez zadyszkę, że chciałby być krową, wpadł, był do gnojówki. No i niestety już w niej został. I już nie wyszedł. A rurociąg wrócił do domu, i na tym zakończyłaby się cała historia, gdyby nie komisja śledcza profesora Pawlikowskiego, który postanowił zbadać, dlaczego jego współpracownik, nawiasem mówiąc poseł na Sejm tej krainy, nie przyszedł do pracy. Okazało się, że pumpiernikel zatonął, był w gnojówce opodal miejsca, gdzie jednorożce pląsają sobie wokół zielonej żaby, licząc na to, że zmienią ją księżniczkę. Komisja Śledcza e, zaczęła szeroko zakrojoną działalność, pob pobrawszy na tę okoliczność z budżetu krainy wysoką sumę, bo każda okazja jest dobra, żeby pobrać z budżetu wysoką sumę i postanowili zbadać sprawę wnikliwie. Po już niecałych trzech miesiącach po przejściu przez wszystkie formalności można było właściwie zaczynać. I tutaj okazało się, że niestety pan Pumpiernikiel z panem Rurociągiem udali się byli do burdelu, w którym, i to jest niestety ta zła wiadomość, Niestety pracowała hobbystycznie kandydatka na premiera, niejaka e, Zuzanna Obciach. E, była tam po prostu pracownicą. I co dalej było? No niestety musieli ukręcić w sprawie łeb, e, a no, ogólnie cała sprawa wyszła w mediach niczym gówno wrzucone w wentylator, rozprysła się po wszystkich mediach owej krainy. I w ten sposób jedna piosenka, to już morał jest niestety, jedna piosenka o krowie, ileż może zniszczyć istnień ludzkich, ileż zaprzepaścić karier, ileż może nieszczęścia uczynić w krainie. I tylko opodal w lesie stado jednorożców usiłowało przelecieć zieloną, brzydką żabę. Niestety, okazało się, że nie mam teraz żadnego, o, zepsuła się, ciekawy jest ten program, nic nie działa, oh, oh, goodness gracious, więc okazało się, że nie mam podkładu swojego, jestem głupi trochę i zapomniałem, że mam podkład tylko jednorazowy, podkład, który zaczyna się introdukcją. Niestety nie mogę puścić w połowie audycji podkładu z introdukcją, bo wyjdę na nieuka, któremu źle się szuka podkładu na dysku. Może też ktoś mnie oskarżyć o to, że jestem w ciąży, bo mi coś na głowie ciąży... Nie, nie, nie idzie tu. Nie, tu jest jakiś podkład. Zabra, o, może być. Nie wiem, po co mi ten podkład. Jakbyś tak przyzwyczaiłem ludzi do takich luksusów. Gdzie co, so, zróbcie sobie swój własny podkład. Ja będę wam szukał. I tak, nikt mi za to na piwo nie dał jeszcze. Dobra, y, gdzie są moje materiały? Ja się pytam. Gdzie są moje joki? Y? Gdzie są moje introdukcje? Gdzie to wszystko jest? Gdzie jest to wszystko w ogóle? Gdzie? Gdzie? Gdzie jest? Tu jest. Nie, to jest razem z... No nie ma po prostu, nie ma. Nie ma, no nie ma, bo ukradli, jak zwykle. Nic nie ma, nie ma nic, nie ma. Dobrze, ja się stresuję i właśnie na tym zakończmy, bo ze stresu już nie wiem, co robię. Dopadła mnie, dopada mi ta dziwka depresja jesienna. Jesienna dziwka, depresja, która działa, niestety niestety działa i ma się dobrze wciąż yy, atakuje z nienacka we wrześniu o tym się zostawia w stanie zdegenerowanym zupełnie i zachowujesz jak nieprzymierzając polityk w ciąży albo pani polityk właściwie w ciąży Tak. Yy, no i ponieważ jest noc bajka była taka sobie Lepsze by się zdarzały. Jest to bajka improwizowana, ja tu zaznaczam, że ona powstała bez scenariusza, dlatego tutaj pewne pomyłki mogą nastąpić i niejasności w fabule. Ja chciałem rzec tylko, że jutro, czyli w środę, czyli może już dziś, bo pewnie się spóźniłeś z odebraniem tej audycji, się nie chciało sprawdzać, czy dziś jest audycja, Sprawdzie jutro i dla ciebie, jutro już jest dziś, co powoduje straszne zaburzenia w czasoprzestrzeni, bo ja nie wiem, jak dostosować do tego moją werbalną wypowiedź tutaj. Nie ma, nie ma sensu mówić dziś. No to powiem, że w środę użyję bezwzględnych czasokreśleń cza, cza, cza i powiem, że w środę ja idę sobie prawo jazdy się uczyć. Uczyć się, jak to jest, skręcać w prawo, w lewo, to tam jak e, zmieniać biegi i, i tak dalej. No i jak nie wiem, co jeszcze, nie wiem, wycieraczki, jak działają w tym motorze i takie różne rzeczy. Swoją drogą, widziałem raz kask z wycieraczkami, bardzo dziwne wyglądało. Nie wiem, po co komu kask z wycieraczkami, wystarczy tak wstrząsać głową, przecież wystarczy. Nie no to tak się osusza troszeczkę. No, więc ja się teraz testuję, Mam taki fajny stres. Ja lubię ten stres. Dawno, dawno temu ja pamiętam. To już dawno było, kiedy ja miałem jakieś egzaminy takie. Miałem egzamin do, do, do liceum miałem. Znaczy nie, egzaminy miałem. Miałem jakiś konkurs, wygrałem go. Niestety i ominęły mnie wszystkie egzaminy, bo byłem dobry, ponoć, z matematyki i przeszedłem sobie. Tada! No a potem, ale na no, studia były i na studiach, to były nudne strasznie jakieś kolokwia, bzdury takie, bzdety jakieś. No ale yy, no, ale były no były jakieś takie fajne i to taki stresik, był taki stresik, że czy zdam czy nie zdam, nie wiem, takie sprawdzenie własnych sił, takie takie starcie się mężczyzny z egzaminatorką. Ja. No, więc może teraz jakoś nabier, nabiorę życia, bo, bo obniżę swe loty, obniżę się do poziomu zwykłego, normalnego człowieka, którego, który przychodzi jak cała reszta i jest traktowany jak bydło. Teraz znowu. No, halo. I to tak, to dobrze robi, dobrze robi tak, bo wyluzuje, ludzi poznam. O, może ludzi pozna, o ludzi pozna, będzie fajnie. Poznam ludzi. No coś, nie wiem. Piwo się znowu, dam okazję na piwo. S -s -s się okazało, że już mogę pić piwo, mogę jeść piwo nawet, wszystko mogę. No Wyleczyło mi się, nie wiem co to był, to był wrzut, czy co to było? Coś było. Coś miałem w brzuchu i coś było. A potem znikło, bo jadłem cudotwórczy miód Manuka. Nie, ja to powinno być jakieś takie ładne, ale nie mam fajnych tutaj już więcej tych dzięków. nie. Tak. O, wiem! Cudotwórczy miód manuka! No i kupiłem go za jakieś potworne pieniądze, ale on rzeczywiście coś działa, bo mi wyrżnął te zarazki chyba, bo on tak działa jak jakiś dziwny antybiotyk czy coś taki. Każdy miód tak działa, ale ten ma więcej tego, co tam właśnie tego aktywnego składnika. To ja polecam, tak, polecam, to drogi, ale on, on działa, to nie ściema jest. No i w każdym razie, żebyś mi tam, coś mi tam wyżar, musiał wyżreć. No co prawda Coca-Cola ponoć też wyżera i powinna tak samo działać, ale ja słyszałem, ale z zupełnie niewiarygodnego źródła, więc to może być prawda, a może nie być, ale może być prawda. No, w każdym razie słyszałem, że jak się kole pije, no to, to to źle, bo ona jest taka, wiecie tam, wytrawia, niszczy w ogóle, żrąca. Ale jak się ją pije regularnie, o, to dobrze. Dlaczegoż? Dlategoż, bo wytwarza ona jakąś ponoć warstwę ochronną na żołądku. Amen. I yy, no i teraz jak się ją pije, to regularnie to nic się nie dzieje, spokojnie nawet jest lepiej. No, ale problem jest taki, jak się przestanie. A to gorzej. Albo jak się przestanie, a potem wróci. Uu. No i ja też przestałem i potem wróciłem. No bo nie wiem, czy to właśnie przez tą kolę. Ale prawda jest taka, że we wszystkich przypadkach, kiedy coś mi się działo z brzuchowa odcizną, to zawsze w tym była kola. I ja tutaj doszedłem detektywistycznym sposobem szukania do, do prawdy. Prawda jest taka, że w koli żył robak. Był to robak w płynie. Yy, skąd wiesz, że to był robak? No, a skąd ty wiesz, że nie był? Nie wiesz, więc mówię ci, że to był robak. To był robak i zamknij się, po prostu się zamknij, bo nie wiesz, czy to był, czy nie. Skąd możesz wiedzieć? Masz wiedzieć? Nie wiesz. No. Co są takie robaki? No one przechodzą przez... Yy, jak już, nie, w ogóle to są robaki rozpuszczone, to nie jest taki robak standardowy. Co ty myślisz, taki robak by mi coś zrobił? Takiego robaka to ja tak palcem rozpłaszczę na ścianie? Nie będzie mi robak podskakiwał. Ale to był robak rozpuszczony. To był robak, który no, wypijasz sobie kole i ten robak rozpuszczony on się zbiera. Zbiera się w, już w żołądku, gdzieś tam w środku. I on się skupia. Tak się skupia, a ja tu widziałem jak to wygląda. Może też widziałeś, bo to pokazano na filmie. To była taka przemycona informacja, bo to, to, wiecie, to jest, to jest ta światowy rząd pilnuje, żeby takie wiadomości się nie rozchodziły, ale ktoś przemycił w filmie, w filmie Terminator 2. No. Ten gość z metalu niby, to właśnie, to jest taki robak. I ten robak, proszę ja ciebie, no, on się tak tak niby właśnie zrostopiony w stanie takim w tej koli i potem on się tak łączy tak jak ten y, facet się terminator łączył tak, zzup, i robi zzup, i wstaje z podłogi zzup, i się robi z całości z tych kawałków i ten robak już w takim stanie jest groźny, bo on zaczyna y, no zębem cię gryźć w żołądek i on w końcu wygryza dziurę no i stąd się biorą żody już, to jest, tak to działa. No i ja myślałem, że to był robak i mi wygryzł tą dziurę i się zrobił wrzut. I możliwe, że tak było, bo ja nie wiem, co tam było, bo nikt, nikt tam nie widział tego. Ja nie wierzę w to, że należy patrzeć do żołądka. Ja jestem klasyczny człowiek, taki konserwatywny troszkę. Ja mówię, że to, co jest w środku, to jest w środku, po to, żeby było w środku. Amen. No. By Bóg miał ochotę, żeby to wszystko było na zewnątrz, to by nam zrobił dodatkową dziurę w dupie i przez którą byśmy sobie mogli oglądać wszystko, co mamy w żołądku, za pomocą jakiegoś wziernika czy coś, ale tego nie zrobił. Z ergo wniosek taki jest jedyny, że to ma być w środku. No. I ludzie też wiedzieli to starożytni, z tego powodu też organizowali pogrzeby. Gdzie się ludzi chowało do ziemi, po to, żeby było nie widać w środku, bo tego nie należy oglądać w ogóle. Należy to po prostu utrzymywać w stanie środkowości. No i dlatego ja nie wiem, co by było w środku. I To jest część mistycyzmu tego świata, tajemnice świata. Można zrobić nowy podcast. Tajemnice twojego brzołądka albo tajemnice otrzewnej albo otrzewna mówi. Nie? Płuca głoszą truth is in there. Można tak zrobić. I y, co? A, aha. No, no właśnie. No i co? Ten, no więc ja myślę, to robak był. Ale nie wiem, co on zrobił. I go ten miód, właśnie, bo tu dążę do końca opowieści. Miód Manuka y, zrobił go w buroka. Wziął go i go zabił w środku tego roboka. Miód Manuka zabił roboka. I już go nie ma. Znaczy, kiedyś musiałem go najwyraźniej wysrać, ale kiedy, z kim, gdzie, tego nikt nie wie. Na wołoszański. To są tajemnice, proszę ciebie, XXI wieku. Takie rzeczy to się spisuje na pergaminach, wsadza do słoja, zakręca i spuszcza w kiblu, nie? I ktoś to znajdzie kiedyś, Przele płynie przez wszystkie rury do oceanu, trafi ktoś gdzieś, nie wiadomo kto, odkryje, przeczyta i zdobędzie mądrość. Tak jest. Zupy zjedz gorącej, pomidorowej. No i idę, mamo. Zobraź, zaraz idę. No i tyle mam właśnie do powiedzenia oprócz bajki. Dzisiaj północnej? Nie, to nie ma północy, jest za, za wpół do północ. Za wcześnie to wszystko zrobiłem. Dlatego to może być nieestetyczne nie, nie po prostu. Nieestetyczne. No. Więc ja, ja chciałbym być krową. też Przepraszam, sobą. Chciałbym być sobą. Jeszcze. Już. Jeszcze? Czy już? Już bym chciał. Znów bym chciał być sobą ponownie. Chciałbym być sobą. No nie mogę być sobą, bo jestem Franciszkiem, Józefem, Cesarzem Austrii. No, nie mogę być sobą, bo jestem kim innym. Już. I co ja mam teraz zrobić? Przepraszam. Co ja sobie wmówię, że nie jestem Franciszkiem Józefem? Cesarzem zresztą? No, nie wmówię sobie. Mogę sobie wymawiać i tak będę wiedział, że to nieprawda, więc co ja mam zrobić? Przepraszam. Mój kolega Napoleon, bo opowiadał mi, że próbował być sobą wmawiali mu i on sobie też mawiał, bo on chciał być zdrowy według kategorii normalnych, zdrowych ludzi społecznych. Wmawiali mu, że się nazywa yy, Marcin Hugo Kosiński. No ale ja się, że on, on nie wierzy w to i mi to otwarcie mówi. No ale, no ale udaje. No postanowił, że weźmie, zostanie już tą dziwką, taką mentalną, prawda, że jak się mówi, będzie uprawiał prostytucję z prawdą, i będzie kłamał po prostu i będzie żył w tym kłamstwie. No i tak skończył Napoleon. Porządny człowiek był, niski trochę. Yy, z, z wielkim mózgiem był. No. Niektórzy mówią, że sukinsyn, ale się nie znają, bo co oni mogą wiedzieć? Kim oni są, żeby oceniać Napoleona? No i teraz ja mam to samo. chciałbym być sobą, ale uniemożliwia mi to bycie kim innym że już jestem kim innym. No. Ja rozumiem dylematy tego, co śpiewał, bo bardzo dobrze go rozumiem, to ma, to ma sens, tak? To jest bardzo sensowna piosenka. Chciałbym być sobą, bo y, najwyraźniej nie jestem. Czyli, że muszę być kimś innym, prawda? To jest wszystko logiczne. Logika w piosenkach jest, jak dla mnie, porywająca. W ogóle odkrywam nowe wartości logiczne. Czy jest prawda, fałsz, a w piosenkach jeszcze występuje jakby prawda, jakby fałsz oraz wartość maybe, czyli być może, albo też czasem nazwana perhaps, czyli jest true, false, perhaps i jest jakby prawda, jakby nieprawda i jeszcze jest dodatkowa wartość nieokreślona w ogóle i ona nie ma oznaczenia ani wartości żadnej i ona występuje najczęściej. I to na przykład jest ta wartość piosence, który, człowieka, który mówi, chciałbym być sobą no i można też to powiedzieć w skrócie, że to jest jest to też manifest wariata albo schizofrenika dokładnie mówiąc chciałbym być sobą no ja się zastanawiam dlaczego nikt y, tytułów porządnych nie daje tym piosenkom chciałbym być sobą, czyli pieśń schizofrenika Ech, słaby to był tytuł, jaki był tytuł w ogóle ktoś wie, nie wie też nie wiem nie wiem, co ja się mam zastanawiać. Jako Franciszek Józef mam więcej problemów na głowie. No. Nie, no nie. Porządek to robię. No. Ktoś musi, nie? E, dobrze. To ja już miał jakiś przerywnik może taki. I e, przejdźmy do tematu e, jedzenia. Marchewek razem z winem. No to w ogóle jest, yy, wydaje mi się, nietrafne, żeby gryźć marchewki do wina. Do wina. Znacie kogoś, kto pije wino i zagryza marchewą, jak jakiś królik. No, za przeproszeniem. No widzicie, jak to wygląda? Jak gówno w lesie. Jak powiedział Stanisław Anioł w którymś tam odcinku Alternatywy 4, chyba trzecim, ale on to mówił o zasłonach, a ja mówię o marchewce ale to tak samo wygląda zwłaszcza kiedy marchewka się z winem pomiesza bo to, to niedobre, jest jakaś reakcja chemiczna zachodzi, wszystko tam buzuje naprawdę nie wiadomo czy buzuje bo tego nie wolno oglądać bo to w środku jest, pamiętajcie że nie należy tego, A tak samo przy okazji jeszcze krew no krew. krew ma być w środku też, to nie jest jakaś tam transfuzje inne takie, mam siedzi się sobie w środku i bardzo dobrze no a nie jakieś tam zaglądanie. To jest podglądactwo, lekarze, zboczeńce jacyś, tylko by podglądali, co kto ma w środku. Sam se sprawdź, co masz w środku, bez innym podglądał. Nie, to w ogóle jest... To świat jest chory, taki chory. You're sick. Everyone. Sick people. Dobrze. Ja jeszcze raz na przerywie, jak ja chciałem zrobić tak jakiś... Dobrze. Ja już nie mam wam więcej nic do powiedzenia, ale fakt, że tam że rzężąca muza się włączyła, zmusza mnie do tego, żeby jeszcze trochę po, pogawędzić tutaj z państwem. Tam piszczenie. Co to za piszczenie? To jest kompletny brak profesjonalizmu. This podcast is completely unprofessional. Tyle mam do powiedzenia. A, opowiem wam jeszcze dzisiaj. Deś, idę sobie dzisiaj, jak to zwykle, na obiad do Chińczyka. Po Chińczyka. Idę do Chińczyka, zamówić Chińczyka na wynos. I co się okazuje, że pani, co sprzedaje, zaczyna nagle... No, wreszcie, przyszedł gość z napisem Rosja po rusku, z tyłu, na koszulce. Przychodzi i zaczyna gadać w nieznanym języku. Ja se słucham, a ja rozumiem. I się okazało, że to rosyjski. I ta pani, co sprzedaje, też mówi po rosyjsku. I to mnie zaskoczyło, bo się okazało, że ona mówi po rosyjsku. I dopiero później usłyszałem, że ona po polsku rzeczywiście zaciąga, jak to, jak to, tak wiecie, tak jak to Rosjanka. I teraz o co mi chodzi? Może będzie koniec już niedługo. Bardzo dobrze. No mi chodzi, że normalnie się nie zwraca uwagi na takie rzeczy, dopiero jak ktoś ci zwróci uwagę na taką rzecz, to ty ją zauważasz. Jest to dokładnie to samo zjawisko co w piosence Kocham Cię jak Irlandię, gdzie śpiewak, autor tej piosenki, albo może tylko wykonawca, Sepleni. No, Sepleni jak jasna cholera. I teraz dopiero wiecie, co chyba mówiłem to. Ci co mnie słuchałem, to już mam zepsute chyba już od dawna. No więc jak ktoś już wie, że Sepleni to już usłyszy. Ale póki nie wie, nikt mu nie powie, to nigdy nie, nie wpadnie na to, żeby w ogóle sprawdzić, usłyszeć. I to jest dziwna rzecz ze słuchem, bo to sprawdzałem kilkakrotnie, czy to tak działa. No. Bo no, ja to chyba było tak, że, że przyszedł do mnie... O, to był Elmer, tak, powiedział. Elmer niejaki powiedział, że... No nie, znaczy, jak słuchasz, chyba leciada piosenka w radio i on tak mówi, że no i co Martin, no i co? Słyszysz, że jak on no, słyszę. No i coś ci uderza w tym, coś dziwnego, jest jakieś coś nie tak. No, wszystko jest tak, śpiewa normalnie, wszystko o co ci chodzi? I on powiedział świnia on powiedział, przecież on sepleni. Sepleni, sepleni. I posłuchałem i już było słychać, że sepleni. I zepsuł mi wszystko. Kretyn. Jeszcze raz. Kretyn. No. Tak zrobiłem potem i byłem bardzo niepocieszony, więc teraz psuję. To jest moja misja życiowa, jedna z wielu. Tak naprawdę ja wszystko po to robię, te wszystkie radia, odwyk, piosenki na YouTube, jakieś książkę napisałem tak i artykuły piszę i prowadzę kontestacje. Tylko po to, żeby was przyciągnąć i przekazać wam podprogowo to, że ten gość piosenki Kocham Cię, jak Irlandia, se sepleni. Zepleni. I przepraszam bardzo. I e, to tyle właśnie. Mam do powiedzenia na ten temat. Więc ja myślę, że wszyscy mają ukryte motywacje. Nie wierzcie to, że są ludzie, którzy po prostu są. Gadają do, do mikrofonów albo piszą coś. I ludzie ich czytają, dużo ludzi, a oni nie mają powodu w ogóle jakichś ukrytych. Nie ma takich ludzi, którzy nie należą do tajnych organizacji i stowarzyszeń. Ja też należę, oczywiście, bo, bo, bo, bo muszę, nie? Nie mogę nie musieć, nie musieć, nie móc w ogóle nie należeć. Nie mogę, bo, bo tak trzeba. No tak jest przecież. Wiem, że tak jest, bo oglądałem te wszystkie filmiki na YouTube Zeitgeista z nami, wszystko, nie? Więc też należy. Nie wiem do czego należy, bo jeszcze tego nie odkryłem, do czego należy. Czekam aż mi jakiś filmik na YouTube powie, do czego należy, żebym wiedział. Na przykład wiem, że należy do organizacji Żydów, którzy prześladują, uciekają Polskę. Swoją drogą ja jeszcze sprawdzę, czy ja dalej należę, bo. Bo szkoda by było, jakby mnie wykreślili. Właśnie to mają więcej powodów. Coraz więcej, żeby mnie tam wpisać, więc... Jak to szło? Lista Żydów w zniewalanej Polsce. Polsce. O, jest! Cholera. Jest, ale nie wiem, dlaczego na, na forum Janusza Korwin-Mikkego jest. On też tam jest, nawiasem mówiąc. Cholera nie ma. Nie wierzę. Zlikwidowali. Nie, to tak nie może być. Czekajcie, Polonika? Polonika.net. Polonika.net. A jest w ogóle ta strona? Chyba już nie ma. Polonika.net. Przestali? Nie! <śmiech> <Yeah. śmiech> Przestałem być Żydem. Na stronie Polonika.net jest tak. Mucha bez stanika. Ania, mucha w prześwitującej bluzce. Zobacz, galerii. pomponik.pl Układy w AXN jest lokata 9% na 3 miesiące, Warszawa do 90% taniej i to jest na stronie polonika.net. I tak się skończyło wszystko. To ja już nie mam. Nie, nic już nie robię. To już mnie dobiło teraz. Ja mam depresję w ogóle jakąś. Ja mam depresję taką, taką nie ja wiem, nic mi nie wychodzi. Nikt mnie nie chce słuchać. Nikt nie, nie chce ze mną gadać. Nic mi nie idzie, no. Nikt się nie zachwyca moimi tworami mojego umysłu. Słuchaj, nic. Ja to pieprzę po prostu. Ja wiem co zrobię. Ja to będę pieprzyć. Tak jak te jednorożce, tą żabę. I już. Ja się będę się... I w ogóle. Bo. Widzicie co ja zrobiłem? Ja się dałem. Bo. Ja się powinienem śmiać, a ja się denerwuję. I to jest źle. Ja chcę pisać. Czy ktoś może mi wypromować tą książkę? Ja chcę widzieć książkę. Jutro w empikach ma być. Teoria portali w empikach. I ja się zajmę pisaniem. I już. A resztę sobie. Nie będę się tym zajmował, bo to nie da mi już więcej. nie. Ja już zrobię swoje. Dobra, kończymy. To był podcast Completely Unprofessional, nie mylić masa krytyczna, bo brzmią strasznie podobnie. Ludzie się trochę dezorientują, troszeczkę. Zapraszam do czytania komiksów. Zrobię jakiś taki motyw, żeby dało się za archiwalne oglądać. Tam, gdzie z Guralu, o Guralu teraz, a potem będzie nowy. No, to je, byłem ja, no. Martin Lechowicz. Mam nadzieję, że bajki nie słuchały dzieci. Znaczy się mogły słuchać, niech się uczą główniarze od małego, jak wygląda świat. Dobranoc.